Wojewódzka baza okrętów podwodnych. Dzień dobry, dobry wieczór słuchaczu. Nie wiem o której godzinie tego słuchasz. Nawet nie jestem do końca pewien. Jak jest dzień u Ciebie. To jest piękne w tym podcastingu. Bardzo dziękuję za to, że kilka osób pobrało i wysłuchało odcinka pilotażowego. Naprawdę to ucieszyło mnie niezmiernie. Pobrań w ciągu pierwszych dwóch dni było z tego co zorientowałem się 11. Już w pierwszy dzień dostałem kilka komentarzy od czołówki polskich podcasterów. To bardzo miła zachęta za co bardzo Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Adamowi i Arkowi Trendowskim, Robertowi z 420, Pawłowi Barmanowi, oczywiście Papie i Maciejowi Skwarze. Dziękuję Wam kochani za komentarze. Postaram się rozkręcić troszkę ten podcast. Będzie to taki podcast, jak pewnie zdążyliście się zorientować, poważnie, niepoważny. Nie chcę zakładać sobie tutaj jakiejś smyczy na szyję, czy ograniczenia, że odcinek będzie co dwa tygodnie, czy też co tydzień. Nie chcę po prostu naciskać sam siebie, żeby się nie zniechęcić. Zobaczymy jaki będzie cykl wydawniczy, na pewno to samo z siebie wyjdzie. Jestem optymistycznie nastawiony, jestem pełen nadzieję, że ten podcast będzie jednak regularny, ale naprawdę nie chcę w tej chwili mówić dokładnie jak regularnie, jak często on będzie wychodził. Kolejnym założeniem jest długość odcinka. Moim zdaniem będzie to około pół godziny. Chyba, że coś ciekawszego uda mi się przygotować. Dłuższy jakiś materiał. To wtedy oczywiście odcinek będzie dłuższy. Z założenia chciałbym, żeby to było w tej chwili około pół godziny. Ponieważ nie przedstawiłem się w w pierwszym tym pilotażowym odcinku, jak należy. Uznałem, że zrobię to teraz. Nazywam się Paweł Prokopowicz. Mieszkam w Rzeszowie. Tutaj się urodziłem, tu żyję i pracuję. Mam wspaniałą żonę i super syna. Kandyduję z listy numer... O cholera jasna, zagalopowałem się przez te wybory. Posłuchajcie. Gdyby jeśli liberałowie pisowcy przystąpili do platformy, to mielibyśmy kurwa... Przepraszam. Przynęzyczyłem się. Przepraszam. Chciałem... Yy. Więc tak, trzy sprawy priorytetowe. Boisko, parkingi, drogi oraz chodniki. Boisko. Przede wszystkim na osiedlu Gigant. Sport yy, to jest coś, czym należy młodzież zająć, żeby ta młodzież...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 Przepis na placek z whisky. Składniki. Jedna kostka masła. Dwie szklanki cukru. Jedna łyżeczka soli. Cztery jajka. Jedna szklanka suszonych owoców. Jedna szklanka orzechów. Sok z cytryny. Proszek do pieczenia. 3-4 szklanki dobrej łyski Sposób przygotowania Przed rozpoczęciem mieszania składników sprawdź, czy łyski jest dobrej jakości Dobra, prawda? Przygotuj teraz dużą miskę, szklankę i inne potrzebne narzędzia kuchenne. Sprawdź czy na pewno whisky jest takie jak trzeba. By być tego pewnym nalej sobie jedną szklankę i wypij tak szybko jak to tylko możliwe. Powtórz operację. Hmm. Przy użyciu miksera elektrycznego ubikowska masła na wyższą masę. Dodaj rzeszkę cukru i ubijaj dalej. w międzyczasie sprawdźcie, whisky jest na pewno taka jak trzeba lepiej nalecę szklaneczkę otwórz drugą butelkę jeśli trzeba rzuć do miski dwa jajki owie szklanki z owocami i upiję je mikserem z jakoś whisky żeby potem goście nie mówili, że surująca wziąć do miski wszystko sól jaką masz w domu co tam masz u siebie wszystko jedno sól sól wcale nie ma to z naszenia? Co zrzucisz? Pię sok cytrynowy. Zmieszaj wszystko z orzechami i z cukrem. Wszystko jedno I, z, i zrzucz mąki ile masz? Ile tam masz w domu? Osmaruj piesek masłem i wyklej siasto na blachę pierdejka ustawko na 650 stopni zamknij szybiszki sprawdź jakość wyski co pozostaje od pieszenia siasta i iść spać Potem to Chciałbym też robić podcast z ulicy, taki właśnie reporterski bez przygotowania bez cięcia, jak najmniej montażu tak żeby słuchacz mógł przenieść się w swojej wyobraźni w dane miejsce zobaczyć sytuację także będzie będzie trochę z ulicy. Będzie trochę reportażu. Coś takiego mi się podoba i to... To chciałbym, żeby było w podcaście. Będę kawały oczywiście. I będzie muzyka. Na pewno każdy z was spotkał się z tym, że ktoś robi mu na złość. Wysłuchajmy opowieści mojego kolegi. Idę do samochodu i tak specjalnie sobie było. Kiedyś miałem podrapane drzwi, kurwa, z prawej strony, nie? Ryse, kurwa, na drzwiach. Dzisiaj wychodzę, kurwa, chłopie, tak, jest z głupoty sobie po zobaczyć przypadkiem, czy coś nie ma. Chłopie, patrzę, kurwa, i ja pierdolę, kurwa, błotnik, kurwa, z przodu, chłopie, kurwa, na całej długości, bierz, kurwa, nie? Ale kurwa, to był jakiś coś? Klucz, kurwa klucz czy coś, kurwa. Nie, ja sąsiada z wodu, bo on ma kurwa po drugiej stronie, wiesz, parking jest tak, tu jest taki pas zieleni, tu jest jeden wjazd drugi, nie? I auta się stawia tak, nie? Tak stoją samochody, nie? No. I, wiesz, i tu, i tu z drugiej strony są samochody i tu są samochody. No wiem, wiem. No i gościcie sobie tędy, przechodzi koło mojego auta, a tu ma samochód, nie? I kurwa, wiesz, auta odjeżdża, kurwa, a ja zostaję kurwa z rysą na samochodzie, kurwa. No i kopię, nie kurwy się? No i no co masz zrobić kurwa, no tylko później chopie wyjebać kurwa. A czy to jest z drugiej strony co? Pójdziesz do porozmawiasz z nim to on powie że nic nie. Co zrobić, no. No, dlatego kurwa trzeba chwilę dać, dać spokoju i za chwilę mu wyjebać okno kurwa. I trzeba sobie auto w garażu i pierdać. No chłopie, No z jednej strony, z drugiej strony też nie chcę, być bądź. Nie jestem na no, 100% jest wyjdzie, że to jest. bo wiesz, on, kurwa, to nie, nie możesz wiedzieć, czy to jest ono ale. No ale, no, ale hopie no co zrobisz kurwa. No, też Ale to nie jest tylko kurwa, to nie jest tylko coś takiego kurwa. Za chwilę coś. Cały czas kurwa z jego strony w są problemy kurwa, no? Wiecznie kurwa. On jest pojebany chłopie człowiek kurwa, nie? Może za Ja z, z nim gadam, normalnie w ogóle kurwa, tego, nie wiesz, jest w porządku kurwa, ale hopie później robi kurwa, wiesz, po prostu robi ci na złość kurwa, nie? Po prostu wiesz, taki jest przyjebany w jakiś gość kurwa, nie? Gość kurwa tak. Na głupia piwnica, nie? Specjalnie kiedyś ma trzy piwnice dalej ode mnie, nie? I kurwa ktoś mi cały czas zamiatał kurwa, wszystkie syfy, kurwa pod moją piwnicą. Po I na wziąłem specjalnie sobie, sobie kiedyś kurwa. Wysypałem takie kurwa specjalne u niego kurwa pod tym, pod jego drzwiami kurwa, wysypałem sobie, sobie taki stamtąd. kurwa piaseczek, taki kurwa srebrny kurwa, coś takim wiesz takim pyłkiem kurwa nie, kopię wszystko, mam zamieczone pod mój kurwa to. No czyli wiadomo, że kurwa gość już po prostu specjalnie kurwa to robił nie, no bo tak kurwa mi się wydaje nie no to co mam kurwa po no i chuj, ja mu na razie tego, wiesz, nie, nie będę kurwa niszczył, kurwa mu no nie rozpierdolę mu tego auta, kurwa nie, to szkoda, no, jest, szkoda prostu, wiesz, nie, szkoda problemu, nie wiem na co po on, ten... no, wiesz, jeszcze ma ktoś zobaczył i potem będą przejebane, nie. kurwa, nie no ale chłopem no ile można, kurwa, nie trzeba cały się... chłopi auto mam kurwa w koło zdrapane kurwa. nie trzeba się do idioty poziomu zniżać, no ale to jest przykre, u nas, słuchaj, u nas w bloku jest tak, w klatce naszej, były wieczne problemy z żarówkami bo mamy widę i jest sześć żarówek takich okrągłych, takich halogenków wiesz, że wiecznie pięć ktoś wykręcał bo mu prądu szkoda ale wszyscy płacą, porówno równo nie? Mhm. stary co? przyszła tam e, przed konserwator, założył nowe żarówki dzień, góra dwa, wszystkie żarówki wydarte, zostawiona jedna i jak się wtedy jedna spali, to jest czarno w windzie, ciemno mhm. ja jadę z dzieckiem, chłopie, dziecko płacze bo się boi ciemności na przykład, nie? telefon włączam, tam wiesz, cuda a koleś, to jest jeden taki gość też coś z patelnią, ma nie tak wiecznie coś tam w końcu się wkurzyliśmy, zgłosiliśmy to do spółdzielni. Sprawdźmy, żeby coś zrobić. Nie? Najpierw zrobili takie, takie druty, takie zabezpieczenia, żeby tej żarówki nie wykręcić. Te druty też chłopie gościu powyłamywał dalej, to samo się działo. I wiesz, co, wiesz co, złożyli? Wiesz co, zrobili? Bo też tak zasugerowaliśmy, że na przykład są takie kasetony gdzieś w marketach, czy wiesz, jak są, jak są windy, takie w, tam w, no w, takiej, w takich miejscach, przynajmniej do publicznej. Nie? Są takie plafony gdzie one są, wiesz, pełne i tam są świetlówki i po prostu to jest na przykład na jakiś kluczyk jeszcze zamykany, czy coś takiego, także tego nie... Zresztą świetlówki nie wyjmiesz tak, no, musiałbyś całą tą osłonę zdjąć. I teraz dali dwa takie te i jest spokój. I mamy z idiotą, wiesz, spokój. Ale koleś też, opiec, wiecznie robi problemy o, o byle co po prostu, bo zawsze mu coś nie pasuje. Ja wierzę, Ale tylko, wiesz, jak, ro... nie, jak ja się tam wprowadziłem, to od razu już było, kurwa, wiesz, że... Kurwa, bo wiesz, niby ze mną gadał, nie, ale chłopie, wiesz, wszyscy są pojebani, wiesz. Oni chłopie sami, że ten są jest pierdolnięty nie gadać, nie tamten jest pojebany, ten jest pojebany, wszyscy są pojebani, nie są no tylko nie są. No? Polak lepszy, katolik. No to tak, kurwa się zachowywał chłopie, nie? I wiesz nie, wiesz, bo on kurwa, że on jest kurwa z żarty tam z ludźmi, bo kurwa wie, że jakieś tam problemy miał kurwa, to chuj. To nie znaczy, że ja muszę kurwa z wszystkimi sąsiadami, kurwa wie, żyć kurwa, chopie, wiesz, ani dzień dobry, nie do widzenia. kurwa. Ale nie. słuchaj, kto ma problemy z ludźmi, ten, kto... no, ten to sam szuka Kto kurwa, ma problemy nie? ze sobą, nie? No. Dlatego ludzie nie lubią, bo jest dziwny. Wszyscy się jakoś dogadują, zawsze jedna menda się znajdzie, nie? No tak jest. A ten, co u nas mieszka, to on, tak, kopie nic nie robi, bo już no, facet taki starszy jest, kupił sobie nowy samochód, ale stoi ten samochód tak, żeby kupił sobie, żeby go mieć, na rowerze tylko jeździ i jeździ tylko popiweczko do sklepu i tyle. I szuka, tylko wiesz, stoi węszy, gdzie co, żeby tam No żeby po prostu i cały czas kurwa się do czegoś dopierdził. Żeby komuś tam szpilę wpier pierdzielić, nie? Bo wiesz... Trzeba się czymś zająć. tam na koniec kończy, że potem kurwa jemu się wszystko odwróci i tam mu się dojebie, że kurwa gościowi się kurwa, życią mu się oddechce, kurwa. No. A to wiesz, no ludzie, po jest, po prostu kurwa. ludzie są po prostu problematyczni tyle to, chujne, i, i tyle i nic tylu. z nim nie zrobisz. Po prostu gość no, taki był, wiesz, jest ty... i będzie Ale Tylko nie wiesz, kurwa mnie to mnie. Po prostu no to powiem, a masz samochód, kurwa, i masz cały, kurwa, zrysowany, zniszczony, kurwa, i wiesz, no weź se pomaluj, kurwa, to wszystko. To dobrze, że nie masz nowe, bo jakbyś miał jeszcze nowkę, to byś się jeszcze bardziej No to, wiesz, no, tak, no, ten nowy, miał to bym miał pokazów, no. kurwa, bym pierdolił, nie zgłaszał, kurwa, na rafty, tylko, kurwa, wiesz, bym sobie był pierdolny, jakbym miał, kurwa, pół nie? nie? No. Na raz kurwa malować i chuj. Nie? No to z takim po prostu nic nie poradzisz niestety, to jest... Ty chuj acza, wiesz, to ja jest... nawet myślałem, że chuj, no kurwa pójdę o czwartej rano, kurwa wsiądzę do samochodu, bo to sobie kurwa siedzi. No, a ty podnosisz głowę z samochodu i od razu na ziemię, kurwa gościa chłopie, kurwa but, kurwa i chuj. Jesz... Chłopie, to od 7-10 godzin Opowiada no... całą historię całym wszystkim mechanikom. Ale ja jeszcze nie słyszałem. <laughs> Przez pół godziny. Bo ja lubię sobie pogadać, no, kurwa. Ale to niech się chłopak wyżali. Ale którą historię? mam tych historii bo ty z, historii mam w głowie, z, ja się, z dzisiejszego rana. Zdarzenie poranne. Widzisz, nie. że już było lepiej, pogadał już jest dobrze. Nie, bo mi Musisz dziadka złapać getręliło. i zrobić mu polerkę na czole. No. I pójść siedzieć za chuje, nie? No. <laughs> nie, lepiej... Jest... Znaczy, wiesz... Znubidy to to nie narobić. Po no Można powiedzieć, że no, co, dostaniesz zaszkodowanie teraz, kurwa, to takie z przedłużycie, kurwa. <laughs> dobrze. Moja Moje otacice po kurwa. A propos takich upierdliwych ludzi, którzy y, robią coś dziwnego, to kiedyś mówiła mi żona, że rano nie mogła dostać się do samochodu, żeby dziecko posadzić na foteliku z tyłu, bo jakiś koleżka przyparkował y, do samochodu naszego dosłownie na 20 cm aż dziwne, że udało mu się wysiąść pewnie musiał się postarać i wysiąść z drugiej strony ale oczywiście to nie był zupełny bezmózg jego działanie było przemyślane w jaki sposób? a no właśnie, miał wyrwany, wyłamany bębenek w drzwiach i w przemyślany sposób zaparkował tak, żeby czasami ktoś mu drzwi nie otworzył także ludzie są po prostu bardzo zmyśli jeśli chodzi o swoją wygodę ale zupełnie nie przejmują się że ktoś mógłby mieć problem na przykład z dostaniem się do swojego samochodu taka sytuacja zdarzyła mi się też później jeszcze raz naprawdę nie wiem co o takim gościu myśleć chyba najlepiej dało, byłoby napisać mu kartkę ale pewnie i tak by nie przeczytał jej ze zrozumieniem Płyny. O, już tam. Kaczek tam. A dzisiaj jest fajnie, bo nie ma wiatru. A może kilka kaczek przy tam? Może. O, gdzie są? No. O, gdzie są? Mam woreczek. ładnie Stań sobie tak bardzo stój, krótko trzymaj, figurą ładnie przerzucaj. Tak będzie najłatwiej. Ale dzisiaj jest ich dużo. Oa! Potrafisz policzyć wszystkie? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 14 Ej, ja więcej widzę. Przynajmniej 20. Tam jest jeszcze jedna siedzi na trawce. Właśnie schodzi, widzisz? 15 No jeszcze tu pod spodem mogą być. Mm -hmm. o, przyleciała do ciebie. Widzisz? <laughs> Proszę je tutaj mieć blisko. Ale No dzisiaj jest też dużo osób, widzisz? Uh -huh. Z karmi. Uh -huh. on sobie przychodzi i bierze. Aha! O, zobacz. Uh -huh. <laughs> o. Jak myślisz, to jest kaczka czy kaczorek? E łapczyk. Mhm, bo ma zieloną głowę. O, drugi. Łapcze. No. no? Możesz tać na górę faktycznie, zobaczymy, czy przetłoną jeszcze. O, no, idą, idą na piechotkę. No, mamy tu jeszcze coś dla nich. Tylko okruszki. To już dobra gołębi zostaną. I to idziemy na spacer, tak? Aha. Dobra. Ale ja Cię będę prowadził. Tak? No to fajnie. Idź tam, gdzie się Zobacz, coś nowego tu zbudowali. Mhm. Od tutaj. Nie, to transformator. Aha. To jest prąd. Pewnie do tego nowego bloku, wiesz? Mhm. O. Mm. Co Ma... to masz? Twojego krabu Zabrałeś ze sobą, tak? Aha, ale to nie dziś, bo wziąłem. Jeszcze za. Ludek, <głos> <głos> musimy tak przejść. <głos> to wybrałam tą drogę. Tak. Aha. A dokąd pójdziemy? Zobaczysz. Mm. To będzie. Pyszna niespodzianka. Aha, nie mogę się już poczekać. Co tam? No Niestety nie ma tej pysznej niespodzianki, ale znajdę drugą pyszną niespodziankę. Okej. Okay. Nie jest ci zimno? Mhm. Jest? Nie. To jesteś. To jesteś. To ten To jesteś. Ten jesteś. w jesteś. To szybko, To szybko, To już że właśnie, że Właściwie wykończony właściwie. To tylko te balkony balkony skończysz, no ale jeszcze drogi jeszcze ciepło doprowadzają MP. no właśnie widzę że teraz jest odstawane. elektryki jeszcze nie podłączone stacy trafą do właśnie widzieliśmy że No powstała. muszę podłączyć no, no wykończyć usługi w środku i, i jeszcze parkingi pod, pod, pod tym prawda a tu jeszcze klatki tynkują i całe klatki płytki wyłoży ale udało się, bo fajna pogoda w tym roku była a, i no To by wstrzymało pracę, tak? No i znów przybędzie ponad 100 Wszystko tak? macie sprzedane już tutaj? Tutaj do nie? Z... Tak. Do widzenia. No. No, Wszystkiego no. dobrego. No jeszcze tak przejdziemy się troszeczkę i pójdziemy potem do domu, zjemy obiad, a potem pójdziemy jeszcze raz na spacer z mamą, wiesz? Dobra. Po obiedzie. Szy się po obiedzie pójdziemy na głosowanie, wiesz? Bo dzisiaj jest taki dzień. Loso głosowanie, takie tam w szkole, wiesz? Będzie komisja i tam pójdziemy na wybory. Zagłosujemy, bo wszyscy powinni głosować. I będziemy wybierać prezydenta. Kto będzie prezydentem naszego miasta przez następne kilka lat? Dzisiaj akurat jest taki dzień, wiesz? I będziemy wybierać też do takiej rady miasta to będzie decydował, co będzie się tutaj działo w mieście. Mhm. Na tym kończymy ten nasz krótki spacer. Idziemy na obiad.